Nie do KC, ale do Biura Politycznego i Sekretariatu KC, że rezygnuje z wszystkich funkcji partyjnych i państwowych. Napisałem – jako Polak i komunista protestuję z najgłębszym oburzeniem przeciw hecy antysemickiej organizowanej w Polsce przez różne ciemne siły wczorajszych ONR-owców i ich dzisiejszych możnych protektorów. W tej sytuacji, jaka wytworzyła się w naszej partii, jestem zmuszony nadać swemu protestowi formę rezygnacji z mandatu członka Biura Politycznego – i Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Równocześnie składam pisemną rezygnację ze stanowiska przewodniczącego Rady Państwa oraz przewodniczącego OK Frontu Jedności Narodowej. OHAP zdecydował się jednak jeszcze na osobistą rozmowę z Gomułką. Udał się w tym celu do gmachu KC. Gomułka był wyjątkowo spokojny, opanowany, chyba zdawał sobie sprawę, przynajmniej w jakimś stopniu, że ta heca antysemicka jest skierowana także przeciw niemu. Powiedział mi, że naszej sytuacji nie może rozpatrywać w oderwaniu od sytuacji europejskiej, że są poważne przygotowania kontrrewolucyjne w Czechosłowacji, podobne do tych z 1956 roku na Węgrzech. Powiedziałem mu, nie znam takich faktów. Wtedy on, że ma materiały doniesienia Gierka z jego rozmów z Indrą i Bilakiem. Wtedy ja, no cóż, — Mogę się z tymi materiałami zapoznać, ale sytuacja w kraju jest dla mnie jasna i to, co napisałem, że robi się antysemicką hecę, nikomu niepotrzebną, w której nie wezmę udziału, podtrzymuję. I Gomułka mnie wtedy poprosił, żebym wstrzymał się jeszcze z rezygnacją ze stanowisk. Powiedziałem — Mogę się z tym zgodzić i odłożyć sprawę na kilkanaście dni. Traktujcie więc moje pismo jako oświadczenie, od którego nie odstąpię. Przy tej rozmowie obecny był Kliszko i Cyrankiewicz. Powiedziałem — Akcją kieruje moczar i bezpieczeństwo po to, by przygotować posady dla swoich agentów i swego wywiadu. Powiedziałem im wtedy, wypędzacie naszymi pałkami młodzież, nieraz zdolną, traktujecie ją jak podludzi. Żadna szanująca się partia nie powinna do tego dopuścić. Nie można mówić o chuliganach, nawet jeśli były jakieś huligańskie wystąpienia, bo w proteście biorą udział dziesiątki tysięcy aktywnej młodzieży. Z nią trzeba przeprowadzić polityczne rozmowy a nie stosować policyjne załatwianie. Nic to nie pomogło. Ostatecznie Ochab, obawiając się może zarzutu o prowadzenie rozbijackiej działalności, zdecydował się wysłać do Sejmu pismo następującej treści. Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia, co poważnie ogranicza możliwości mojej pracy jako przewodniczącego Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, proszę, Wysoki Sejm, o zwolnienie z tego stanowiska. Edward Ochab gdy Ochab nosił się z zamiarem zrezygnowania z zajmowanych funkcji partyjnych i państwowych, życzliwi pytali go na zebraniu, czy to prawda, że Michnik przygotowywał jego córkę do matury z historii. Ochab, który przed wojną siedział w więzieniu w jednej celi z ojcem Michnika, zdenerwowany odpowiedział – tak, Michnik przygotowywał moją córkę z historii do matury i bardzo dobrze ją przygotował. Sejm, który obradował 10 i 11 kwietnia, przychylił się do prośby o Haba i powołał na stanowisko przewodniczącego Rady Państwa Spychalskiego. Nominacja ta może się wydawać niezrozumiała w kontekście wcześniejszych uwag o antysemickich atakach wymierzonych w dotychczasowego ministra obrony narodowej. Jest to tylko pozorna sprzeczność. W rzeczywistości bowiem pozbywano się Spychalskiego z bardzo ważnego stanowiska zwierzchnika Ludowego Wojska Polskiego, awansując go na stanowisko czysto reprezentacyjne. Przy okazji prasa 12 kwietnia, publikując życiorys nowego przewodniczącego Rady Państwa, podawała szereg pomijanych przy takich okazjach szczegółów, jak na przykład nazwisko panieńskie matki oraz żony marszałka Polski. Było to ponurym znakiem marcowych czasów, chociaż kalendarz wskazywał już kwiecień. Od kilku miesięcy szeptano, plotkowano, pomawiano, że na czele polskiej armii stoi Żyd przez swą żonę również Żydówkę utrzymujący kontakty z izraelskim wywiadem. Akcje tę prowadzono nie tylko przez organa bezpieczeństwa, ale i wojskowe. Dodajmy, że akcja w dużym stopniu powiodła się. Pomówienia te padały na podatny grunt. Chęciński wspomina, że widział wieczorem na ulicy pijanego kapitana Ludowego Wojska Polskiego, który na całe gardło wykrzykiwał — Precz z Żydem spychalskim! Nie będzie Żyd nami rządził! Chęciński przypomina też — że w kwietniu 1968 roku dr Boczkowski, szwagier Spychalskiego, na zebraniu partyjnym w Akademii Medycznej w Warszawie zaprotestował przeciwko powtarzającemu antysemickie pomówienia referatowi, który wygłosił lektor Komitetu Warszawskiego. Akcja antysyjonistyczna była planowa i prowadzona z premedytacją przez aparat partyjny przy współdziałaniu organów wojskowych i bezpieczeństwa. Barwicz twierdzi wręcz, że przygotowania rozpoczęto niedługo po październiku. UB skupiło uwagę na grupach znanych z liberalnych poglądów na młodzieży, zwłaszcza uczelni wyższych i nawet szkół licealnych. Jednocześnie organy te wykonały żmudne, szeroko zakrojone prace nad zdekonspirowaniem setek czy tysięcy Żydów posługujących się polskimi papierami. W tej dziedzinie UB wykazało znacznie większą skuteczność niż osławione gestapo. Prace te trwały przez kilka lat, co nasuwa nieodparcie wniosek, iż rozpoczęta w 1967 roku kampania antysemicka połączona z demaskowaniem syjonistów była jedynie realizacją wcześniej opracowanego planu. Pamiętać trzeba, że o syjonizm oskarżano także osoby, które nie były Żydami. Na ten temat trafnie napisała Helena Pobóg. W 1968 roku Żydami byli ci, których z takich czy innych względów za Żydów uważano. Względy te nie ograniczały się do pochodzenia, ani do brzmienia nazwiska, czy wyglądu zewnętrznego. Obejmowały także znajomych i aktualne miejsce pracy wraz z zajmowanym stanowiskiem, dotychczasową biografię zawodową, przynależność do PZPR-u i udział w praktykach religijnych. Żadna z tych cech nie była rozstrzygająca. Żadna nie była konieczna. Żydem był ten, kto w społecznym odczuciu miał być Żydem. Takie podejście upodobniało ten antysyjonistyczny nurt wydarzeń marcowych do rasistowskich haseł narodowych socjalistów. To podobieństwo było zresztą postrzegane i rejestrowane na bieżąco. Jeden z najbrutalniej atakowanych w marcu pisarzy, January Grzędziński, nie pozostawał dłużny swoim adwersarzom. Kto ma być uznany za syjonistę, określa Gomułka sam, tak jak w Rzeszy, kto jest, a kto nie jest Żydem, określał sam Hitler. Chęciński, którego w 1967 roku usunięto z wojska, stwierdza, że Spychalski jako minister nie sprzeciwił się na przykład, włączaniu oficerów do bojówek Ormo wysyłanych przeciw studentom. Z przerażeniem patrzyłem, jak moi koledzy z Ludowego Wojska Polskiego wożeni są samochodami pod bramę Uniwersytetu Warszawskiego albo Politechniki, jak uzbrojeni w pałki z opaskami Ormo Wstydliwie opuszczali oczy, gdy zauważyli mnie dyscyplinarnie zwolnionego z tej zaszczytnej służby. Wielu z nich szczerze mi zazdrościło, a ja im współczułem. Ale tylko nieliczni mieli odwagę odmówić uczestniczenia w tej haniebnej akcji. Takich zwalniano natychmiast dyscyplinarnie, grożąc wyciągnięciem dalszych konsekwencji za odmowę wykonania rozkazu. Należy tu odnotować demonstracyjną odmowę pułkownika profesora Edwarda Perkowicza z Akademii Sztabu Generalnego, który oświadczył, że gotów jest w każdej chwili bronić ojczyzny z bronią w ręku, jak przystoi żołnierzowi, ale z pałką przeciw studentom i to przebrany po cywilnemu nigdy nie pójdzie. Natychmiast Spychalski podpisał rozkaz o zawieszeniu go w czynnościach służbowych, po czym go z Ludowego Wojska Polskiego zwolniono dyscyplinarnie. Tylko, że takich jak pułkownik Perkowicz było niewielu. Dodajmy, że pułkownik Perkowicz był oficerem Armii Polskiej jeszcze przed 1939 rokiem. Jednocześnie z odwołaniem Spychalskiego ze stanowiska ministra obrony narodowej Sejm powołał na nie niespełna 45-letniego generała dywizji, członka Komitetu Centralnego PZPR Wojciecha Joryzelskiego, od ponad trzech lat szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego. Nominacja ta dla wielu osób, zwłaszcza tych niewprowadzonych dostatecznie w układy personalne w kierownictwie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, mogła być pewnym zaskoczeniem. Szereg osób spodziewało się raczej nominacji na to stanowisko wiceministra generała Korczyńskiego, uważanego powszechnie za najbliższego współpracownika Moczara. Nie łączono na ogół generała Jaruzelskiego z partyzantami, gdyż on także przecież przyszedł ze wschodu w szarym szynelu. Jaruzelski pozostawał jednak w dobrych stosunkach, także prywatnych i towarzyskich, z partyzantami. Był na przykład świadkiem na ślubie Grażyny i Grzegorza Korczyńskich. Na organizowanych w drugiej połowie lat 60. towarzyskich spotkaniach, w których obok Moczara i Korczyńskiego uczestniczyli partyzanci Szlachcic, Kufel, Pietrzak, Janic, równie często bywał Jaruzelski. Jego nominacja na ważne stanowisko ministra obrony narodowej, nawet jeśli nie była zupełnie po myśli partyzantów, to na pewno nie była wymierzona w ich grupę. Zresztą Jaruzelski nie był nieznany. Odcinek 36 W kwietniu nadal na wielką skalę trwała akcja usuwania z partii, a później z pracy ludzi uznanych za Żydów. Przy tej okazji sięgnięto do starego arsenału antysemickiego. Instytucje, jak pisze Bieńkowski, otrzymywały gotowe spisy zatrudnionych u nich Żydów, Listy sporządzone z dużą wnikliwością. Zdarzało się, że zainteresowani dopiero z tego źródła dowiadywali się, że są Żydami. Zebrania partyjne, a również i zebrania załóg, były reżyserowane przez zakulisowe czynniki. Poszczególni uczestnicy operowali danymi dostarczanymi z policyjnych archiwów. Stosowano walkę wolnoamerykańską, w której wszelkie zarzuty i insynuacje były dozwolone. Rozgrywało się to w atmosferze, w której jakakolwiek obrona przed najbardziej absurdalnymi zarzutami była niemożliwa. Za najlżejszą próbę kwestionowania takich oskarżeń usuwano również tych nielicznych nieżydów, którym uczciwość kazała stanąć w obronie szkalowanych. W atmosferze tego okresu wystarczyło na przykład czyjeś oświadczenie, że widział, jak oskarżony cieszył się ze zwycięstwa Izraela. W wielu instytucjach tworzyły się operacyjne grupy złożone z reguły z mizernych kreatur nazywanych potocznie Hunwejbinami, które przeprowadzały czystki i przejmowały ster politycznego życia. Tak było właśnie m.in. w Zakładzie Historii Partii przy Komitecie Centralnym PZPR, gdzie jednym z Hunwejbinów był cytowany w tej książce Bogdan Hillenbrandt. Romanę Toruńczyk usunięto z pracy dlatego, że jej córka Barbara, należąca do grupy komandosów, została aresztowana. Niedługo potem wyeksmitowane je także z mieszkania. Ponadto wstrzymano wypłacanie renty sierocej na przebywającą w areszcie Barbarę. Zmarły w styczniu 1966 roku ojciec Barbary, Henryk Toruńczyk, walczył w Hiszpanii i był znanym działaczem komunistycznym. Po marcu, w czasie jednego z zebrań z Bowidowskich, generał Franciszek Księżarczyk, towarzysz walki Torończyka w Hiszpanii, oświadczył, że gdyby wiedział, że wychował on córkę w duchu syjonistycznym, to sprzeciwiłby się pochowaniu go w Alei Zasłużonych. Pojawiła się więc ponoć groźba usunięcia prochów Henryka Torończyka z Alei Zasłużonych, ale zaprzyjaźniony z rodziną Toruńczyków Tadeusz Ćwik interweniował w tej sprawie u ministra Jabłońskiego. Człowiekiem, który usiłował pomóc Romanie Toruńczyk był dyrektor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk profesor Mantojfel. Pewnego dnia, mimo że nie znał jej osobiście, zatelefonował do niej proponując pracę. Po kilku dniach przeprosił, oświadczając, że propozycja jest nieaktualna, ponieważ przyjęciu jej do pracy sprzeciwiła się egzekutywa podstawowej organizacji partyjnej w instytucie. Ze sprawą usunięcia z pracy Romany Toruńczyk wiązało się też odwołanie ze stanowiska kierownika Ośrodka Kultury Polskiej w Sofii, historyka Jerzego Targalskiego. Na zebraniu partyjnym w ambasadzie zarzucił on stosowanie w odniesieniu do Toruńczykowej zasady odpowiedzialności zbiorowej. Skutek był natychmiastowy – wydalenie z partii i odesłanie do Warszawy. Pomarcowa Czystka Wywoływała wśród uczciwych, acz często zastraszonych ludzi Uczucie wstrętu, wstydu i zażenowania Antysyjonistyczne posunięcia mogły nasuwać skojarzenia z faszyzmem Ale formułowane opinie są niekiedy przesadne Na przykład jeden z autorów pisał o marcu Zaczęły się prześladowania typowe dla epoki faszyzmu Wszelako należy odnotować, że wiosną 1968 roku Krążył po Polsce następujący dowcip do Nowaka do domu telefonuje mężczyzna, który przedstawia się jako Izrael Kowalski. Przypomina Nowakowi, że ten przez całą okupację ukrywał go u siebie w mieszkaniu w szafie. — Ach tak, pamiętam pana. Dawno się pan nie odzywał. Co u pana obecnie słychać? Na to Izrael Kowalski odparł krótko. — Czy ma pan w domu jeszcze tę szafę? Były to jednak rzeczy nieporównywalne. Cokolwiek by powiedzieć, w 1968 roku antysemicka histeria nie zaowocowała przykład pogromami Żydów, co zresztą wcale nie było zasługą i powodem do chwały dla organizatorów akcji. Nie znaczy to, że nie miały wówczas miejsca rzeczy odrażające. Oto kilka konkretnych przykładów, zapewne nie najbardziej drastycznych. Alina Grabowska wspomina, że Rada Klubu Dziennikarza w Łodzi zabroniła dziennikarzom pochodzenia żydowskiego wstępu na teren klubu. Pracownicy Rad Narodowych otrzymali, nie bardzo wiadomo w jakim celu, polecenie przygotowania list właścicieli nieruchomości pochodzenia żydowskiego. W Klinice Chorób Ocznych Wojskowej Akademii Medycznej zażądano od lekarzy przedstawienia metryk chrztu. W związku z procesem wytoczonym 62-letniemu byłemu dyrektorowi zjednoczenia przemysłu gumowego Srebnikowi, po 25 latach piastowania wyższych stanowisk gospodarczych okazało się podobno, że nie ma matury, dziennik łódzki pisał, oskarżony zachowywał się z bezczelnością właściwą osobą pochodzenia żydowskiego. Artykuł nosił tytuł, fałszywy Srebrnik. Do sprawy tej w jakimś sensie nawiązali uczciwi pracownicy gorzowskich zakładów przemysłu jedwabniczego. Tak podpisali donos rozesłany do instancji partyjnych i związkowych, milicji oraz zakładów podległych zjednoczeniu przemysłu tkanin jedwabnych i dekoracyjnych. Ten kuriozalny, ale w owym czasie wcale nieodosobniony dokument powstał 7 kwietnia 1968 roku. Czytamy w nim m.in. Powszechną tajemnicą całego społeczeństwa polskiego był fakt, że Żydzi syjoniści rządzą w naszej ojczyźnie. Zajęli wszystkie kierownicze stanowiska w aparacie partyjnym, rządowym, w nauce, kulturze, przemyśle. Na te tematy nie wolno nam było jednak mówić, bo zaraz przyczepiano łatkę antysemityzmu. Dziś powiało od nową, cała partia, cały naród żąda oczyszczenia się od Żydów syjonistów. Proces ten przebiega jednak bardzo ślamazarnie. Po tym wprowadzeniu autorzy informowali, że na czele mieszczącego się w Łodzi zjednoczenia przemysłu jedwabniczego stoi towarzysz Bronisław Rałowski Fel Epstein, wielki rzekomo komunista wywodzący się z Zamościa, gdzie rodzice jego prowadzili handel medykamentami. Ten to działacz gospodarczy, znany ze swego despotyzmu, dzierży mordostwa, sprawuje od wielu lat funkcję uzurpatora jedwabiu. Popiera i winduje swoich ludzi, tej samej narodowości, jest o nim ogólnie znana opinia, że jest on przewodniczącym kahału żydowskiego na kraj. Słuchaliśmy przypadkowo audycji o innym takim rekinie gospodarczo-szkodliwym Srebrniku ze Zjednoczenia Gumowego w Łodzi. Kto mu dawał opinię genialnego działacza gospodarczego, właśnie ten Bronisław Rałowski, ówczesny szef personalny Zjednoczenia włókienniczego. swój swego zawsze popierał będzie. Po poinformowaniu adresatów, że wszystko to było przygotowywane w ciszy żydowsko-syjonistycznych gabinetów, autorzy w zakończeniu stwierdzali – według powszechnie krążących w naszym zakładzie wiadomości to dyrektor Rałowski jest serdecznym przyjacielem Romana Zambrowskiego, z którym często spotykają się na płaszczyźnie prywatnej. Nie tracono wówczas żadnej okazji do załatwiania rozmaitych lokalnych i nie tylko lokalnych porachunków, a do podgrzewania atmosfery służyła przynajmniej część prasy. Na przykład na okładce wydawanego w Łodzi satyrycznego pisma Karuzela 14 maja 1968 roku ukazał się taki oto rysunek autorstwa Ibisa Gratkowskiego. Wielka ręka w czarnej marynarce i białej koszuli z gwiazdą Dawida na mankiecie podtrzymuje tęgiego, łysego jego w okularach ubranego w czarny garnitur i białą koszulę z gwiazdą Dawida na mankiecie. Mężczyzna ten w każdej ręce trzyma takich samych panów w czarnych garniturach i białych koszulach z gwiazdą Dawida na mankietach itd. Tak Podpis pod rysunkiem głosi Światowy protekcjonizm. Najmocniej jednak uderzono w środowiska ludzi nauki, kultury i sztuki. W Łodzi niemal rozbito wyższą szkołę teatralną i filmową, gdzie rektora, profesora Jerzego Teplica oraz prorektora, profesora Romana Wajdowicza uznano winnymi solidaryzowania się z młodzieżą studencką i usunięto ze stanowisk. Hillebrand, opierając się na informacji sporządzonej przez Wydział Kultury Komitetu Centralnego PZPR, opisuje zebranie sprawozdawczo-wyborcze podstawowej organizacji partyjnej przy zjednoczeniu zespołów realizatorów filmowych. Odbyło się ono w dwóch etapach 20 i 28 kwietnia w Łodzi i w Warszawie. Wedle relacji Hillebrandta. Szczególnie ostrej krytyce poddano dyktatorską działalność Aleksandra Forda. W wyniku tej ostrej krytyki i działań będących jej konsekwencją twórca największego sukcesu kasowego w dziejach polskiej kinematografii, Krzyżaków, wyemigrował niedługo potem z Polski. Zdaniem oficjalnych historyków PRL film Polski po marcu przeszedł metamorfozę. To prawda. Na przykład właściwie od razu wycofano skin. Dopiero co wprowadzony na ekrany najnowszy film Jana Rybkowskiego, Kiedy miłość była zbrodnią, Rasen Schande. Ten zrealizowany w koprodukcji z zachodnioberlińskim producentem film opowiadał o zakazanych przez hitlerowskie prawodawstwo związkach erotycznych Niemców z ludźmi innych narodowości i ras. Lisiecka ową metamorfozę filmu polskiego określiła dosadnie – w roku 1968 film polski stał się transmisją wojennej chwały kilku generałów. To właśnie niedługo po marcu powstały m.in. takie filmy jak Kierunek Berlin, Ostatnie Dni, Jarzębina Czerwona czy Dwuczęściowy Album Polski, którym Rybkowski usiłował odkupić swoje winy. Podobna akcja dokonywała się wówczas również w polskiej kronice filmowej, gdzie m.in. pracowała matka Aleksandra Perskiego. Nowy redaktor naczelny, Roman Wiączek, przemontował na przykład dokumentalny film między wrześniem a majem autorstwa syjonistycznego reżysera Jerzego Bosaka, tak aby zgodnie z duchem czasu mocniej wydobyć z filmu polskie wartości narodowe. Antyżydowska czystka przybierała wręcz szokujący obrót. Na przykład dr Vera Lechtmann-Lizenga, jedyna Żydówka w 11 tysięcznym rągowie, utraciła pracę w miejscowej klinice pediatrycznej. Dr Leon Weintraub utracił pracę w Otwocku. Na ogólną liczbę około 40 tysięcy lekarzy w Polsce było 150-180 Żydów i osób pochodzenia żydowskiego. Minister zdrowia Jan Karol Kostrzewski oraz jego zastępca dr Walenty Titkow przeciwstawili się tej czystce, na skutek czego Kostrzewski został zdymisjonowany, a Titkow usunięty pod pretekstem, że jego syn uczestniczył w studenckim proteście. W rzeczywistości Titkow musiał zapłacić za odważne przemówienie wygłoszone na zebraniu partyjnym w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej. Być może zresztą ważniejsze było to, że Titkow był poprzednikiem kociołka na stanowisku pierwszego sekretarza Komitetu Warszawskiego i doskonale nadawał się do odstrzału. W niektórych szkołach sporządzano listy żydowskich uczniów. Robert Weintraub, którego ojciec był Żydem, a matka Niemką, opowiadał, że nie chciano go przyjąć do szkoły. Nauczycielka tłumaczyła mu, że nie miałaby nic przeciwko pół-Niemcowi, ale nie będzie w klasie tolerować pół-Żyda. Atmosfera w szkołach, zwłaszcza warszawskich, była wówczas różna. Dwadzieścia lat później, znany ze swej niezależnej postawy nauczyciel języka polskiego, Jereneusz Gugulski, który w marcu pracował w liceum imienia Tadeusza Rejtana, mówił w wywiadzie dla przeglądu katolickiego, że w 1968 roku odbyła się próba nerwów w komitecie dzielnicowym partii na Mokotowie zwołano zebranie dyrektorów szkół, historyków i polonistów z żądaniem, by potępić pisarzy, którzy protestowali w sprawie zdjęcia dziadów wystąpiły przeciwko temu cztery osoby pani Ewa Lipko-Lipczyńska, pani Teresa Tomczyszyn-Wiśniewska pani Maria Knotę i ja te trzy nauczycielki mówiły, że nam jako polonistom nie wypada potępiać pisarzy, o których uczymy młodzież. Ja ograniczyłem się do głosowania przeciw. Potem, kiedy już zrezygnowano ze mnie u Rejtana, dowiedziałem się, że na zebraniu w komitecie dzielnicowym triumfalnie ogłoszono, iż opozycja w środowisku nauczycielskim Mokotowa została rozbita. Dostałem urlop zdrowotny na rok. Po roku w wyniku interwencji Andrzeja Werblana, którego córka chodziła do Rejtana, wróciłem do szkoły. Dodać wypada, że Gugulski powracał do pracy owacyjnie witany przez uczniów. Nie sposób zapewne ustalić dziś, ilu nauczycieli za zajęcie wówczas niezależnej postawy zostało po marcu usuniętych z pracy lub przeniesionych do innych szkół. Pamiętam, że w liceum imienia Marii Konopnickiej, do którego wtedy chodziłem, po zakończeniu roku szkolnego 1967-68 Musiało odejść troje czy czworo nauczycieli, w tym obok wymienionej przez Gugulskiego Marii Knotę, m.in. mój ówczesny wychowawca i nauczyciel języka polskiego Tadeusz Stefańczyk, niewątpliwie najwybitniejszy pedagog, jaki mnie kiedykolwiek uczył. Po usunięciu z partii pracy w Uniwersytecie Janiny Zakrzewskiej, jej córka Joanna przejściowo uczyła się gorzej. Zakrzewska poszła w tej sprawie do szkoły i rozmawiała z wychowawcą córki Marianem Kobzą, skarżyła się, że Joanna w domu jest nieznośna. Na co on zareagował? A pani się dziwi? Nauczyciel ze swej strony starał się pomóc dziewczynce. W klasie był zwyczaj, że dzieci na imieniny zapraszały do domu swojego wychowawcę. Marian Kobza, który później zresztą został dyrektorem, nigdy jednak nie korzystał z tych zaproszeń. Odstąpił od tej zasady w maju 68 roku, przychodząc na imieniny Joanny. Ludzkie odruchy i zajmowanie niezależnej postawy nie zawsze ściągały na nauczycieli szykany i represje. Wiosną 1968 roku niemała część polskiego społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży, z przerażeniem konstatowała, że zupełnie nieistotne do tej pory, a dla przeważającej części niedostrzegalne różnice pochodzeniowe nabrały nagle, niemal z dnia na dzień, zasadniczego znaczenia. Młodzież często reagowała z oburzeniem, nie kryjąc niesmaku spowodowanego tą sytuacją. Moja dziewczyna, czytamy w jednej z anonimowych relacji, miała żydowskie pochodzenie. Wybito jej w mieszkaniu szyby. W szkole nasza najlepsza nauczycielka podjęła decyzję wyjazdu z Polski. Jej mąż miał złe pochodzenie. I wkrótce okazało się, że w naszej klasie aż cztery osoby mają złe pochodzenie i wyjeżdżają. Wcześniej nikt się nie interesował takimi sprawami. Autor tej relacji myli się, iż nikt się nie interesował takimi sprawami. Od dawna interesowało się tym bardzo wielu funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Wiosną 68 roku sporo zatrzymanych w studenckich manifestacjach odczuło to na własnej skórze. Oto relacja jednego z zatrzymanych w komisariacie na Ochocie. Nie dawali nam nic jeść, ale w porównaniu z pałowaniem na ulicach nie wydawało się nam to zbyt brutalną szykaną. Nagle zostałem wywołany z celi, zaprowadzono mnie do oficera Służby Bezpieczeństwa. Kiedy zostałem z nim sam na sam, krzyknął, nie będziesz żaru polskiego chleba, niech ci lepszy da Izrael i z całej siły uderzył mnie w twarz. Inny zatrzymany tak wspominał potem swoje pierwsze przesłuchanie. Kilku funkcjonariuszy darło się na mnie, ty Żydzie, wyślemy ciebie do kibicu. Nie wiedzieli, że to jest kibuc. Dwa dni później na przesłuchaniu zostałem uroczyście przeproszony. Bardzo pana przepraszamy, sprawdziliśmy, nie jest pan Żydem. Należy wyraźnie podkreślić, że na ogół gorzej traktowano Żydów i osoby żydowskiego pochodzenia, niż tych, których uznawano za Polaków. W czasie przesłuchań wielu aryjskich studentów pytano wprost, dlaczego związałeś się z tymi plugawymi Żydami? Jedna ze studentek zapytana o narodowość odpowiedziała, Polska oczywiście. Na to oficer bezpieczeństwa skrzywił się, ale pani nazwisko zupełnie nie brzmi jak polskie, jak niemieckie. Dziewczyna odparła, nic na to nie poradzę. Oficer nie dawał jednak za wygraną. Przez kilka minut stale wracał do kwestii obco brzmiącego nazwiska. W końcu dziewczyna nie wytrzymała i wybuchnęła. Powiem panu, co pan chce usłyszeć. Jestem z pochodzenia Żydówką, ale obywatelką polską. Czuję się Polką. Polski jest moim ojczystym językiem. Przy podpisywaniu protokołu przesłuchania w rubryce Narodowość przeczytała następujące zdanie. Najpierw podawała się za Polkę, ale w końcu przyznała, że jest Żydówką. Wielu studentów, zwłaszcza tych o mieszanej krwi, funkcjonariusze bezpieczeństwa usiłowali nakłonić do współpracy w charakterze konfidentów. Odwoływano się przy tej okazji do ich patriotyzmu, namawiając, aby pomogli Polsce, która mimo wszystko jest także i ich ojczyzną. Jednemu ze studentów biologii pochodzenia żydowskiego przesłuchujący powiedział – szkoda byłoby takiego przystojnego polskiego chłopca wyrzucać z uczelni razem z syjonistami. Przekonywali go, a może samych siebie – Nikt by się nie domyślił, że masz w sobie jakąś obcą krew. Powinieneś nadal studiować. Student ten, trochę oburzony, a trochę rozbawiony, odparł im Innymi słowy, chcecie zrobić ze mnie arejczyka, jeśli zgodzę się z wami współpracować. Równocześnie nadal trwała kampania demaskowania rzeczywistych inspiratorów wystąpień studenckich. Cały czas podtrzymywano, że to bankruci polityczni manipulowali nastrojami młodzieży. W tej akcji niepośrednią rolę odegrał cykl artykułów pod wspólnym tytułem Kim są apostołowie, który na przełomie marca i kwietnia na łamach tygodnika Walka Młodych opublikowali jego redaktor naczelny Zdzisław Andruszkiewicz i jego zastępca Alina Reut. 24 marca ukazał się pierwszy z tych artykułów zatytułowany Apostołowie. Jest to tekst kuriozalny i może służyć jako ilustracja najbardziej zajadłej publicystyki marcowej. Autorom udało się pomieścić w nim m.in. Michnika, Kuronia, Modzelewskiego i jeszcze stuzin nazwisk komandosów Jasienice, oczywiście Bejnara, Kisielewskiego i Słonimskiego, Baumana, Baczkę, Brusa i Szafa, Staszewskiego i Zambrowskiego, którego nazwisko, zdaniem autorów, czytelnicy, zwłaszcza młodzi, powinni wiązać z najbardziej niechlubnymi praktykami okresu stalinowskiego – których wykładnią mogą być jeszcze nazwiska Bermana, Różańskiego, Feigina, Światły, Monata, Tykocińskiego, Termanda. Są to nazwiska ludzi symbolizujące, każdy na swój sposób, czasy, do których nie ma powrotu, a do których tęsknią ci, którzy nie wyrzekli się ambicji władzy. Umieszczenie na tej liście Leopolda Termanda, który należał do najbardziej zdeklarowanych przeciwników komunizmu w każdym wydaniu, świadczyło o tym, że autorom chodziło przede wszystkim mojego obco brzmiące nazwisko. Mówiąc inaczej, w myśl tezy autorów to wyłącznie osoby żydowskiego pochodzenia ponosiły odpowiedzialność za zbrodnie stalinizmu w Polsce. W drugim odcinku Bananowe Jabłka Rojt i Andruszkiewicz pisali przede wszystkim o Międzyszkolnym Klubie Dyskusyjnym, to znaczy o Klubie Poszukiwaczy Sprzeczności oraz o prasowych polemikach zainicjowanych publicystyką Załuskiego. 7 kwietnia w tekście Manifest Małowiernych autorzy wracali do klubu Krzywego Koła i listu 34 w ironiczno-pogardliwy sposób, pisząc o ludziach, którzy w chwili, gdy ukazywał się ten artykuł, przebywali w aresztach lub w najlepszym razie byli właśnie usuwani z pracy i nie mieli żadnej możliwości podjęcia polemiki, czy choćby tylko repliki wobec tych plotek, insynuacji i pomówień. Tydzień później Reuty i Andruszkiewicz ogłosili artykuł pod tytułem ujawnić suflerów, w którym rozprawiali się z komandosami, poddając m.in. swojej z tej analizie deklarację ruchu studenckiego. Jednym z głównych celów autorów tych czterech publikacji było wydobycie wszystkich rzeczywistych lub wymyślonych powiązań z dywersyjnymi ośrodkami na Zachodzie. W zakończeniu swoich rozważań Reut i Andruszkiewicz stwierdzali antykomunizm wolnej Europy i modelowe koncepcje ekonomiczne profesora Brusa alienacyjne rozważania profesora Szafa i dorobek amerykańskich ośrodków marksologicznych, syjonistyczna zajadłość i liberalistyczne hasła gorliwych ongiś realizatorów beriowszczyzny. Oto składniki, z których gotowano program wyzwolenia polskiej klasy robotniczej. Trzeba, aby o tym wiedzieli zarówno ci młodzi ludzie, których zwieść może pozornie czerwony kolor deklaracji ruchu studenckiego, ci, których patriotyczna postawa i czyste intencje są niewątpliwe, ale którzy nie dostrzegają istoty rzeczy tego, iż nasze racje i troski nie mogą być racjami michników i ich ideowych mocodawców. Ręce polskich studentów nie będą wyciągały z ognia kasztanów dla tych, którzy nie polski i niesocjalistyczny interes mają na względzie. Warto dodać, że takie publikacje pomagały w karierze, skoro Andruszkiewicz był potem prezesem RSW Prasa. Był on też zapewne świadom, Ile te artykuły naprawdę były warte, skoro będąc zastępcą kierownika Wydziału Prasy Komitetu Centralnego, własnoręcznie zdejmował je z przygotowywanego do druku przez Juliusza Fossa wyboru publicystyki z walki młodych pod tytułem Samo życie". W początkach kwietnia 1968 roku dotarł do Warszawy współredaktor tygodnika Literarni Listy Jizi Lederer, który ogłosił potem bardzo interesujący, pełen cennych obserwacji artykuł na temat wydarzeń marcowych. Artykuł ten opublikowała również paryska kultura. Lederer trafnie uchwycił klimat panujący wówczas w Polsce. Odnotował na przykład, że wielu jego rozmówców po prostu bało się mówić lub przynajmniej mówić głośno tego, co myśleli. Dziennikarz z Pragi pisał wówczas Po przyjeździe do Warszawy, miesiąc po demonstracjach studenckich, zauważyłem jedynie dwa nowe zjawiska – Studenci nałożyli tradycyjne czapki studenckie, symbol patriotycznych tradycji, który zniknął mniej więcej przed dziesięciu laty. To była zdecydowana nowość. A następnie wydawało mi się, że na marszawskich ulicach jest więcej milicji niż kiedykolwiek w minionych dwudziestu latach, odkąd znam to miasto osobiście. To było wrażenie, rzekłbym na pierwszy rzut oka. Spotkania z ludźmi odkrywały mi stale wyraziście i coś o wiele bardziej ważnego. Strach. W ostatnich latach właśnie tu miałem zawsze poczucie większej swobody niż w domu. Najpierw myślałem, może teraz mamy w domu tyle wolności, że wydaje mi się, jakoby w Warszawie się pogorszyło. Tylko, że każda nowa rozmowa utwierdzała mnie w przekonaniu, że sytuacja naprawdę się tu zmieniła. Ten, z którym siedziałem w kawiarni, ściszał głos w chwili, kiedy ktokolwiek zbliżał się do naszego stolika. Ten, z którym spotkałem się w instytucie naukowym, zmieniał kilkakrotnie miejsce rozmowy. Wydawało mu się stale, że ktoś nas śledzi. A większość z tych, z którymi się spotkałem, oprócz najbliższych przyjaciół, mówiła z tłumikiem na ustach. W głębi serca mieli strach, abym nie zdradził, o czym mówiliśmy, abym nie ujawnił ich nazwisk. Czechosłowacki dziennikarz nawiązał też do kwestii antysemityzmu, stwierdzając przy tej okazji, czy kto chciał, czy nie chciał, objawiła się fala antysemityzmu, wywołując u wielu ludzi uczucie zawstydzenia. Między obywatelami żydowskiego pochodzenia strach, normalny strach o własną egzystencję, ból i zawód. Sam fakt mówienia o pochodzeniu niektórych obywateli jest dowodem specjalnego rodzaju antysemityzmu. Na marginesie tej fali należy podkreślić jeden fakt. Nie ma ona szerokiego zasięgu w społeczeństwie. Społeczeństwo, którym nie trudno było w przeszłości wzbudzić antysemickie nastroje, jest dziś w większości wstrzemięźliwe i spokojne. Jest to według mnie przejaw sprzeciwu w stosunku do obecnie stosowanych sposobów demaskowania syjonizmu. Starszy dziennikarz powiedział mi, chyba jeszcze nigdy nasze społeczeństwo nie było tak mało antysemickie jak obecnie. Przyczynę widzę w opozycyjnych nastrojach przeciwko rządowi. W tym miejscu dochodzimy do bardzo trudnej, bez wyników ówczesnych badań socjologicznych wręcz nierozpoznawalnej kwestii reakcji społeczeństwa, Nagłoszone w 1968 roku hasła antysemickie. Można się tu odwołać do własnej pamięci lub relacji różnych osób, ale w każdym przypadku otrzymamy obraz fragmentaryczny i bardzo subiektywny. Jest tak, że można wydać przykłady przyłączania się różnych porządnych ludzi do tej kampanii, jak i przykłady postaw odwrotnych, gesty ludzkiej solidarności, odruchy niesienia pomocy tym, których tak brutalnie atakowano. Które postawy były wtedy powszechniejsze, nie umiem powiedzieć. Być może w ogóle dominowała postawa niezaangażowania się w żaden sposób, postawa swoistej neutralności i wyczekiwania. W marcu 1981 roku Lipski powiedział na ten temat Jestem głęboko przekonany, że w swojej ogromnej większości społeczeństwo polskie pozostało co najmniej obojętne wobec tej koncepcji rozegrania wielkiej gry polityczno-społecznej, Rozgrywki, która miała sięgnąć bardzo głęboko. Czystki ówczesne były bardzo głębokie i wyszły zdecydowanie poza aparat. Szły one, że tak powiem, aż do samego dołu. Wyrzucano skąd się dało, kogo się dało, byle tylko był pochodzenia żydowskiego, byle tylko budził przypuszczenie, że być może jest Żydem. L'Andwe przytacza liczne przykłady tych czystek. Na przykład w porcie szczecińskim jedynymi syjonistami, którzy nie byli w stanie udowodnić swego aryńskiego pochodzenia, okazali się pielęgniarz i ogrodnik. W ramach czystki obaj stracili swoje odpowiedzialne stanowiska. Z kolei w jednej z łódzkich fabryk tekstylnych zatrudniony był wykwalifikowany robotnik żydowskiego pochodzenia, który dotychczas nigdy nie zauważył w swoim otoczeniu jakichkolwiek antysemickich uprzedzeń. Któregoś dnia wiosną 1968 roku odezwał się do kolegów w pracy, stwierdzając, że jest bardzo zimno. W odpowiedzi ktoś warknął – jedź na Synaj, jeśli tu ci się nie podoba. Koledzy zaśmiali się, a robotnik był tym wstrząśnięty i choć nigdy dotąd nie myślał o emigracji, następnego ranka udał się do ambasady holenderskiej, która od czasu zerwania stosunków dyplomatycznych z Izraelem reprezentowała w Polsce jego interesy i wystąpił o wizę izraelską. O fali antysemityzmu w Polsce szeroko informowała prasa światowa. Marguerite w Le Monde szczegółowo relacjonował m.in. przebieg obrad Sejmu w dniach 10 i 11 kwietnia, oddając dobrze ich dramatyzm. Równocześnie poświęcał sporo uwagi atakom wymierzonym w politykę, uważaną w owym czasie za Gomułkowską. Z lektury Le Monde można się było również dowiedzieć, że 13 kwietnia na konferencji prasowej w Paryżu ambasador Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Jan Druto oświadczył dziennikarzom, że nie ma w Polsce antysemityzmu. Deklaracja ta została wymuszona głosami prasy relacjonującej szczegółowo kogo i pod jakim zarzutem usunięto w Polsce z zajmowanych stanowisk. Takim doniesieniom towarzyszyły na Zachodzie głosy protestów wobec polityki władz PRL oraz głosy Solidarności i wsparcia dla szykanowanych i represjonowanych. Na przykład 19 kwietnia na łamach tygodnika New York Times grupa amerykańskich naukowców polskiego pochodzenia, m.in. Zbigniew Brzeziński, wyraziła solidarność z polskimi intelektualistami, studentami i robotnikami, którzy walczą dziś o godność ludzką, braterstwo i wolność. Trzy dni później sekretarz generalny Międzynarodowego PEN klubu David Carver, przesłał na ręce Parandowskiego, prezesa polskiego PEN Penklubu, telegram następującej treści. Zaniepokojeni informacjami o atakach przeciwko polskim pisarzom i krokach powziętych celem usunięcia kilku z nich ze Związku Pisarzy, Międzynarodowy PEN prosi Pana o sprawozdanie o sytuacji oraz powzięcie wszelkich możliwych kroków mających na celu spowodowanie, aby władze zaprzestały działań powodujących zaniepokojenie wśród społeczności pisarzy. Oczekujemy Pańskiej natychmiastowej odpowiedzi. Odcinek 37. Nadeszła ona po tygodniu. 30 kwietnia Carver otrzymał odpowiedź. Poinformowaliśmy o pana depeszy zarząd Związku Pisarzy, który bada sprawę trzech pisarzy. Jeżeli chodzi o ogólną sytuację pisarzy, pobieramy kroki w granicy naszych możliwości Polski PEN. Z kolei 8 maja 1968 roku londyński Times opublikował list 17 brytyjskich profesorów, którzy tak jak i Bertrand Russell Times z 6 kwietnia, z oburzeniem i przerażeniem przyjęli wiadomość o usunięciu z Uniwersytetu Warszawskiego sześciu wybitnych uczonych, wśród których nie brak nazwisk o sławie międzynarodowej. W zakończeniu tego listu angielscy intelektualiści pisali. Apelujemy do rządu polskiego, by przywrócił tym uczonym ich stanowiska uniwersyteckie i by zapewnił im warunki pracy zgodne z obyczajami świata cywilizowanego. Jeśli tego nie uczyni, stanie pod pręgierzem opinii uniwersyteckiej całego świata. Marcowi publicyści prześcigali się tymczasem w atakach wymierzonych w poszczególne osoby. Na przykład Jarosław Ładosz opublikował najdłuższy chyba w dziejach polskiej prasy artykuł w dzienniku na temat jednego filozofa. Artykuł o Kołakowskim zajmował ponad kolumnę w Trybunie Ludu. Znany emigracyjny historyk Piotr Wandycz zwraca uwagę, że niektóre amerykańskie gazety starały się przedstawić wszystkie fakty składające się na skomplikowaną sytuację. Inne koncentrowały się na kwestii żydowskiej. Dochodziło do tego, że antysemityzm przesłaniał w tych relacjach wszystkie inne aspekty i zdarzało się, że wszystkich wybitnych polskich intelektualistów przedstawiano jako Żydów. Jak niektórzy Polacy w kraju skłonni byli uważać czystki antyżydowskie za wewnętrzną sprzeczkę w łonie partii, tak niektóre amerykańskie czasopisma interpretowały wszystkie problemy w kategoriach antysemickich. W kraju nadal organizowano rozmaite zebrania, na których potępiano inicjatorów zajść. Władze podjęły kampanię wśród pisarzy ośrodków pozawarszawskich. Na przykład 20 kwietnia literaci wielkopolscy – nie podano nazwisk – odcięli się od uchwał nadzwyczajnego zebrania oddziału warszawskiego i udzielili poparcia uchwale zarządu głównego ZLP domagającej się usunięcia ze Związku Kisielewskiego, Jasienicy, Grzędzińskiego i Słonimskiego. Z kolei 3 maja oddział Związku Literatów Polskich w Bydgoszczy uchwalił poparcie dla polityki PZPR jako jedynie słusznej drogi upowszechniania wartości kulturalnych. Bieńkowski słusznie podkreślał, że należy współczuć tym ludziom pióra lub, jak to woli, pogardzać nimi, których różnymi sposobami zmuszano do odcięcia się i potępienia politykierów. Jakże maltretowani moralnie musieli się czuć literaci w małych środowiskach prowincjonalnych, których zmuszano do potępienia protestu swoich kolegów monstrualnymi argumentami, że inaczej szliby na rękę niemieckiemu rewizjonizmowi. Niemniej również na prowincji sprzeciwiano się niekiedy fali antysemityzmu i gwałtownej kampanii antyinteligenckiej. Andrzej Choniawko przypomina, że grupa młodzieży skupiona w kole ZMW przy RSP w Bojanowie odmówiła podpisania rezolucji potępiającej wystąpienia studenckie. W obliczu kontynuowania kampanii nienawiści studenci przed świętem 1 maja raz jeszcze wystąpili z zakrojoną na szeroką skalę akcją ulotkową – Najlepiej znany jest przebieg wydarzeń we Wrocławiu, gdzie studenci wspólnie z kolegami z Warszawy przygotowali kilka tysięcy ulotek, które 29 kwietnia rozrzucali w centrum Wrocławia. Wrzucano je także do skrzynek pocztowych w dzielnicach willowych. W jednej z ulotek pierwszomajowych czytamy między innymi: Śruba dociskana od paru lat nie wytrzymała. Brak elementarnych możliwości swobodnej dyskusji, poniżanie ludzkiej godności... Represje i zastraszanie były odpowiedzią władz na nasze rozgoryczenie. Na niezadowolenie z powodów gospodarczych z ciągłych podwyżek cen i wobec zdrady ideałów października. Są dwie drogi wyjścia z tej sytuacji. Zwalić winę na Żydów, skompromitować inteligencję i studentów i wzniecając antysemityzm w społeczeństwie doprowadzić z powrotem do stalinizmu, Bądź iść drogą Czechów i Słowaków, czyli rozszerzać swobody demokratyczne, wyzwalać inicjatywę społeczną, konsekwentnie wprowadzać reformy gospodarcze, oddzielać władzę partyjną od rządowej. Ulotka kończyła się wezwaniem. Zbliża się 1 maja, święto Solidarności Ludzi Pracy. Niech stanie się ono prawdziwą demonstracją ludzi pracy, a nie świadectwem naszej uległości wobec pałek. Sprawa robotnicza z prawą studentów. Sprawa studentów, sprawą robotniczą. Pamiętaj, jeśli jesteś bierny, pomagasz rządzić łobuzom. Niektóre z tych ulotek były adresowane specjalnie do robotników. Odwoływano się wówczas głównie do argumentacji ekonomicznej, jak na przykład w tej. W czasie ostatnich trzech lat podniesiono do kilkuset złotych opłaty kwaterunkowe za mieszkania. Nowe mieszkania można dostać tylko po zapłaceniu kilkudziesięciu tysięcy i po pięciu latach. O 100% podwyższono opłaty za komunikację. O 30% podniesiono ceny papierosów. Zmniejszono wagę chleba, nie zmniejszając ceny. Podniesiono ceny mięsa. Stale wzrastają ceny wyrobów przemysłowych, lekarstw, materiałów, ubrań, mydła, mebli itd. Podwyżek nie ogłasza się oficjalnie. Wszystko to przy ciągłym zaostrzeniu dyscypliny i wzroście norm pracy. Co szykują nowego? Kto ma nas bronić? Związki zawodowe? Milicja? Jak pokażemy władzom, że mamy tego dość? Pierwszy maja jest naszym świętem, świętem wszystkich pracujących, robotników i młodzieży, urzędników i nauczycieli. Bali się nas w tym dniu przed wojną. Czy teraz odważą się bić nas wszystkich, jak bili studentów miesiąc temu? Jesteśmy silni, okażmy swoją siłę, wychodząc na ulicę. W porównaniu z ulotkami i rezolucjami z marca język ulotek wyraźnie się zmienił. Dostrzegając zakłamanie oficjalnej propagandy, śledząc brutalną rozprawę z rzeczywistymi i urojonymi politycznymi przeciwnikami, studenci uznali, że odwoływanie się do władzy jest bezcelowe i błędne. W oczach wielu młodych ludzi ta władza odsłoniła swoje prawdziwe oblicze. Jednocześnie w ulotkach, może jeszcze silniej i bardziej konkretnie, nawoływano do zbliżenia z robotnikami. Chodziło o pozyskanie ich dla sprawy, która, jak dowodzili studenci, jest także sprawą robotników. Tak można też odczytać wezwanie do wspólnego robotniczo-studenckiego udziału w pochodach pierwszomajowych. We Wrocławiu zresztą władze do pewnego stopnia ułatwiły studentom działanie, postanawiając, że nie będzie w pochodzie osobnej kolumny studenckiej, lecz uczelnie będą włączone w kolumny dzielnicowe. W ten sposób Politechnika, z którą szedłem, wspomina jeden z uczestników tamtej manifestacji, szła z dzielnicą fabryczną, co motywowano tym, że uczelnia ta kroczy ramię w ramię ze swoimi braćmi z przemysłu. Przed pochodem przygotowaliśmy dużą liczbę transparentów, które niestety rozwinięto za wcześnie i zostały w większości wyrwane z rąk niosących przez partyjnych pracowników naukowych idących w pochodzie. Wobec takiego obrotu sprawy Postanowiliśmy skandować pod trybuną, uwolnić studentów, prasa kłamie, żądamy demokracji. Tak też było. Przeszliśmy skandujące hasła. Niestety mimo starań nie udało się nam zatrzymać kolumny przed trybuną. Jednakże po przejściu dalej połączyliśmy się z kolumną Uniwersytetu. Szliśmy razem nie niepokojeni przez nikogo. Ludzie, których rozpoznano na zdjęciach z 1 maja, byli wzywani przed specjalne komisje, gdzie musieli tłumaczyć okoliczności swojego tam pobytu. W wyniku pracy tych komisji szereg osób zostało relegowanych z uczelni. Wielu trafiło do wojska. Większość z nich, co było wyjątkową perfidią władz do oddziału biorących udział w agresji na Czechosłowację. Łącznie z Politechniki Wrocławskiej wyrzucono wówczas 47 studentów. W uniwersytecie zaś komisja dyscyplinarna Około 20 uczestników manifestacji ukarała naganami. Jednakże prawdziwi reprezentanci młodzieży akademickiej przemawiali wówczas innym językiem i czym innym się zajmowali. Na obradującej w dniach 8-9 kwietnia Krajowej Radzie Aktywu Studenckiego ZMS wiceprzewodniczący zarządu głównego Andrzej Mojkowski wskazywał, że w obliczu wypadków marcowych ZMS zdany był wyłącznie na własną inicjatywę i odpowiedzialność. Przyznał, że organizacja nie zawsze umiała znaleźć właściwe środki do podjęcia skutecznej kontrakcji politycznej. Mojkowski negatywnie ocenił pracę studenckich ośrodków dyskusyjnych. Trzeba stwierdzić, mój referent, że niewiele zrobiliśmy, aby wyjaśnić młodzieży takie pojęcia jak np. demokracja, wolność, syjonizm, szowinizm, kosmopolityzm, patriotyzm, dyktatura proletariatu, rewizjonizm, liberalizm. Z kolei 5 maja, z udziałem ministra Jabłońskiego obradowało plenum Rady Naczelnej ZSP. Przewodniczący Jerzy Piątkowski samokrytycznie przyznał, że ta najliczniejsza w środowiskach akademickich organizacja nie potrafiła dotrzeć do młodzieży z istotnymi problemami politycznymi. Plenum postanowiło uczcić zbliżający się piąty zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej studenckim czynem ojczyźnie i partii, wyrażającym się zarówno solidnym przygotowaniem do egzaminów w letniej sesji, jak i realizacją szerokiego programu prac społecznych. Dodać wypada, że to właśnie po marcu, aby młodzież akademicka poznała smak pracy fizycznej, dla studentów roku zerowego wprowadzono praktyki robotnicze. Ponadto w niedzielę, 13 października 1968 roku, zorganizowano Dzień Pracy Społecznej pod hasłem Studenci Społeczeństwu. W rozumieniu zwycięzców z marca praca fizyczna miała być dla studentów formą represji, jak i swoistym środkiem edukacji. W czasie narady aktywu studenckiego ZMS doszło 8 kwietnia do zorganizowanego przez Żabińskiego spotkania około 200 aktywistów z generałem Moczarem. Jeden z uczestników tego spotkania, Wojciech Lamentowicz, napisał czterostronicową relację, którą wywiesił w gablocie zarządu uczelnianego ZMS na tzw. ścianie płaczu na dziedzińcu Uniwersytetu. Relacja ta, jak sam później pisał, odsłaniała autorytarno-nacjonalistyczne cechy myślenia Moczara. Nic więc dziwnego, że po dwóch dniach któryś sekretarzy Komitetu Uczelnianego PZPR polecił ją zdjąć. Lamentowicz już w pierwszym zdaniu tej relacji, starając się o odtworzenie klimatu tamtego spotkania, pisał Przybycie towarzysza Moczara na salę obrad uczestnicy powitali długotrwałą, stojącą owacją i brawami około czterech minut. Moczar genezę konfliktu marcowego zaczął wywodzić od konfliktów w Polskiej Partii Robotniczej jeszcze w okresie wojny. Mówił o instrukcjach przywożonych z zagranicy przez specjalnych wysłanników, takich jak na przykład były towarzysz Kasman. Zdaniem Moczara instrukcje te spotykały się z niechęcią polskich partyzantów z Gwardii Ludowej, bowiem często nie uwzględniały specyfiki polskiej wojny narodowo-wyzwoleńczej. Moczar nawiązał do sprawy listu 34, stwierdzając, że Cała prasa zachodnia, jak powszechnie wiadomo, kontrolowana w dużej mierze przez żydowskich nacjonalistów, rozpoczęła kampanię o naród i rząd polski. Sekcja Polska Radia Wolna Europa też była opanowana przez elementy syjonistyczne. Z elementami tymi współpracował Zambrowski Na przykład w czasie czwartego zjazdu PZPR, wystąpił na pokaz z totalną krytyką tez Komitetu Centralnego. Zapytany o syjonizm i antysemityzm, minister spraw wewnętrznych stwierdził, iż niepokojącym zjawiskiem w życiu społeczno-politycznym jest to, że wielu byłych policjantów z getta pełni dziś w socjalistycznej Polsce odpowiedzialne funkcje w partii i w państwie. Praska wiosna była także rezultatem syjonistycznych manipulacji. Gdy padło z sali ostatnie pytanie, czy wszystko będzie załatwione do końca, wódz był tajemniczy, ale optymistyczny. Sedno sprawy nie zostało dotychczas poruszone. Kiedy to się stanie, nie wiadomo. Jestem pewien, że nie ma takiej siły, która mogłaby zahamować proces oczyszczania partii z wrogich Polsce elementów. Nie tylko to, co mówił, nie tylko końcowe zapowiedzi, ale przede wszystkim atmosfera sali pokazywały, że to, co chce przejąć schedę po Gomułce, już nadciąga, tupie, pokrzykuje, zwiastując nową zasadę totalnego zespolenia narodowego. Próbę popularyzacji własnej osoby i własnych koncepcji w szerszym wymiarze Moczar podjął w wywiadzie udzielonym Januszowi Rożkowskiemu z Polskiej Agencji Prasowej. Tekst wywiadu został opublikowany w wielkanocnym numerze życia Warszawy z 13-15 kwietnia w związku z Miesiącem Pamięci Narodowej. Moczar upomniał się o należny hołd dla polskiego żołnierza, który jeśli w czasie wojny ustępował przed wrogiem, to zawsze w boju. Jako zresztą jedyny walczył na tak licznych frontach, co Moczar uznał za zjawisko bez precedensu. Minister poruszył też oczywiście problem, o którym do niedawna milczało się, to znaczy fakt przyjścia do nas razem z bohaterskimi żołnierzami pewnych polityków przebranych w płaszcze oficerskie, którzy później uważali, iż z tego tytułu tylko im, Zambrowskim, Bermanom, przysługuje prawo do przywództwa, monopol na określenie tego, co jest słuszne dla narodu polskiego. Fakt ten był wówczas wyrazem niewiary w nas, od tego zaczęło się zło, które trwało do 1956 roku. Ludziom tym, choć mieli usta pełne frazesów o jedności, nie odpowiadało to, że nasza partia, polska partia robotnicza, głosiła piękne hasło szerokiego frontu narodowego. Frontu, w którym byłoby miejsce dla każdego polskiego patrioty, pragnącego wydźwignąć swoją ojczyznę, uczynić ją zamożniejszą, światlejszą, jeszcze piękniejszą. Moczar nie omieszkał nawiązać do wątku antysyjonistycznego. Powtórzył, że w wolnej Europie na szczególnie eksponowanych stanowiskach znajdują się zagorzali syjoniści i oświadczył, że wszyscy skupieni w Zbowidzie, kombatanci stanęli we wspólnym froncie przeciwko oszczercom, którzy coraz aktywniej prowadzą swoją niecną kampanię antypolską. Mimo zakrojonej na szeroką skalę akcji propagandowej wokół własnej osoby i pozyskania szeregu wpływowych sojuszników, partnerów i wasali, — Gierek, Kępa, Olszowski, Piasecki i tak Wiosną 1968 roku Moczarowi nie udało się zrealizować własnych planów, choć woli ścisłości trzeba powiedzieć, że tak naprawdę nie wiemy dokładnie, co było wówczas jego celem. Tymczasem Gomułka usiłował przystąpić do kontrataku. W maju wezwał kierownictwo Komitetu Warszawskiego na wielogodzinne spotkanie z sekretariatem KC. Kempa poinformował go wtedy, że według stanu na 1 maja w Warszawie wykluczono z partii 316 osób. Równocześnie podał, iż zwolniono z pracy 483 osoby, w tym 318 z kierowniczych stanowisk w instytucjach centralnych. Gomułka pochwalił organizację warszawską, stwierdzając, iż nie ulega wątpliwości, że w dniach marca zdała w pełni egzamin i wpłynęła postawą swą na bieg wydarzeń. Pociągnięcia kadrowe uznał za generalnie słuszne, lecz dostrzegał też szereg wypaczeń. Jako przykład niewłaściwego działania przywołał sposób reagowania na rzekomą proizraelską libację w redakcji Przyjaciółki. Potępiając polowanie na Żydów, przytoczył także sprawę wdowy po Janie Krasickim. Mówił wzburzony, żeby Wala musiała występować na zebraniu partyjnym i tłumaczyć się, że nie jest Żydówką, to świadczy o terrorze moralnym. Przypomniał o krążących w wielkim nasileniu anonimach ospychalskim, o chorobliwej sytuacji w MSZ i stwierdził, że należy zweryfikować wszystkie przypadki wydalenia z partii. Gomułka wzywał do umiaru i powściągliwości w działaniu, przestrzegając przestać roz